Po tych wydarzeniach Jezus znów ukazał się uczniom nad Jeziorem Tyberiackim. A było tak. Przebywali tam Szymon Piotr i Tomasz, zwany Bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej oraz synowie Zebedeusza i dwaj inni uczniowie Jezusa. Szymon Piotr zwrócił się do nich. Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu. Idziemy z tobą. Wyszli z domu i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy się rozwidniło, Jezus stał już nad brzegiem jeziora. Uczniowie jednak nie poznali, że to Jezus. Wtedy zapytał ich, — Przyjaciele, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli, — Nie mamy. Powiedział więc, Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, to coś złowicie. Zarzucili więc, ale wydobyć jej nie mogli, bo była pełna ryb. Wówczas ukochany uczeń Jezusa powiedział do Piotra To przecież Pan! Gdy Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, narzucił koszulę, był bowiem rozebrany i skoczył do wody. Reszta uczniów popłynęła, Holując sieć z rybami, nie było to daleko od brzegu, około 100 metrów. A gdy wyszli na brzeg, zobaczyli rybę położoną na żar ogniska oraz chleb. Jezus powiedział do nich: Przynieście parę ryb, które złowiliście teraz. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich 153. Mimo to sieć się nie porwała. Jezus powiedział, chodźcie jeść. A nikt z uczniów nie odważył się Go zapytać, czy to naprawdę Ty? Domyślali się bowiem, że to Pan. Jezus zbliżył się, wziął chleb i podał im. Podobnie podał im rybę. To już po raz trzeci po zmartwychwstaniu ukazał się Jezus uczniom Gdy się posilili Jezus zapytał Szymona Piotra Szymonie, synu Jana Czy kochasz mnie bardziej niż oni? Odpowiedział mu Piotr Tak, Panie Ty wiesz, że Cię kocham Powiedział mu Jezus Paś owce moje Zapytał po raz drugi Szymonie, synu Jana, czy mnie kochasz? Odpowiedział mu Tak, panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus powiedział mu Paś moje owieczki. Za trzecim razem Jezus powiedział Szymonie, synu Jana, czy mnie kochasz? Piotr boleśnie odczuł, że Jezus trzykrotnie pyta go o to samo i odpowiedział Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus powiedział, paś moje owce. Zapewniam Cię, gdy byłeś młodszy, sam sobie zaciągałeś pas i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce, by kto inny Cię opasał i prowadził tam, dokąd nie zechcesz pójść. Powiedział to, aby dać znać, jaką śmiercią Piotr przyczyni się do chwały Boga. Po tych słowach Jezus zwrócił się do niego. Idź w moje ślady. Piotr obejrzał się i spostrzegł, że idzie za nimi ukochany uczeń Jezusa. Podczas ostatniej wieczerzy spoczywał on blisko Jezusa i zadał mu pytanie, kto cię zdradzi? Tego właśnie ucznia zobaczył Piotr i zapytał Panie, a co stanie się z nim? Jezus odpowiedział Jeżeli zechce, by on pozostał tu do mojego przyjścia, to co tobie do tego? Ty idź w moje ślady. Dlatego rozeszła się wśród braci pogłoska, że ten uczeń nie umrze. Jednakże Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz powiedział do Piotra, co ci do tego, jeśli zechce, by on pozostał tu, aż do mego przyjścia. On jest tym uczniem, który składa świadectwo o tych wydarzeniach, który napisał tę księgę. Jesteśmy przekonani, że świadectwo jego jest prawdziwe. Wiele jeszcze innych dzieł dokonał Jezus, Gdyby ktoś chciał opisać wszystko szczegółowo, sądzę, że cały świat nie pomieściłby tych wszystkich napisanych ksiąg.